oder Karls Weber zeigte schon die Wichtigkeit Karl Karl Heinz mówił nam już o tej jak to jest ważne, Wenn in einer Versammlung зло vorkommt Gott das um so früher klarmachen kann wenn der zustand der versammlung gut ist wie ist jakie zło zdarzy się w zgromadzeniu to tym wcześniej może być obявione, im z czasów Józuego. Gdy pewien lud y, przedstawił się jako ci, którzy wspólnie z nim poszli gibeo, jako Gibeonici. Obwohl gewisse Bedenken da waren i choć były pewne myśli, fragte Józua to wątpliwości, pewne wątpliwości w tej sytuacji, to Jozue nie zapytał Pana. I uwierzył tym, koniec końców uwierzył tym ludziom. I później okazało się, że został kłamany. I było to potem takim doświadczeniem dla tego ludu przez setki lat. I to jest wielką łaską, że właśnie Piotr tą rzecz została mu tak jasno i dokładnie objawiona. Widzimy to później jeszcze raz przy Simon dem Zauberer. I jeszcze raz to możemy obserwować, jeśli chodzi o tego Szymona, członka księdza. Buchwald przez te wypowiedzi Piotra czy Szymona przez jego wypowiedzi można było mieć takie podejrzenia, On chciał sobie za pieniądze kupić możliwość Накладання Духа Świętego. Але тут не було жодних die darauf hinwiesen, dass hier Betrug war. Ale tutaj що było żadnych y, wskazań takich na to, że tu jest oszustwo. Petrus Ani nie miał pojęcia o cenniku nieruchomości w Jerozolimie. I że sam sobie mógł obliczyć na podstawie wielkości i gruntu budynków, że to tyle, a tyle musiało kosztować. Wie zeigt uns doch diese Geschichte, dass wir müd sein sollten in den Versammlungen wirklich vor Gott zu leben. Jakże bardzo nam to pokazuje, że powinniśmy być zatroskani o zgromadzenie i również zatroskani o to, by żyć przed Bogiem. I również my osobiście. Że jeśli jakieś zło pojawi się, to Bóg będzie mógł to jak najszybciej objawić. Mógł też powiedzieć, że і ще selbst nicht feststellte, dass das eine не zum тут war. I jeszcze це rzecz chciał skazać. Piotr nie stwierdza tutaj sam, że to jest grzech. On wie, że Petrus spricht, wird der nie stwierdza, że jest o grzech na śmierć, tylko gdy Piotr wypowiedział te słowa, to on wpadł martwy. A w przypadku Safiry, on to wypowiada, czy przepowiada to. I tu też widzimy, że Piotr jest w pełni zgodny z działaniem Bożym w tej sytuacji. On akceptuje w stu procentach Sąd Boży. І wir sollten uns scheuen wenn in einer versammlung zucht geübt werden muß i również my powinniśmy sprzeciwiać się wobec tym że jeśli w jakiejś, jakimś zgromadzeniu musi być karność wykonana abyśmy przeciwko tej karności jakiś głos podnosili beugen, Ale powinniśmy się ubiąć, czy skłonić Філесть panem. що хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, хтось, Петрус з Ананиасом, що Сатан вирішиває цей серд. Бо Петру мови до Ананиаса, «Чимтош помотал Сатан серце твоє?» Але така мисля є збит крітка, мала. Ми можемо сказати, що там де біля Біля, то крок за тим йде Сатан. Und hinter dem Bösen steckt der Teufel. Jesus wem stehst du Adam? Aber ich bin selbst verantwortlich für mein eigenes tun. Ale każdy z nas sam jest odpowiedzialny za swoje czyny. Martin Luther hat einmal gesagt, gesagt <gül> Martin Lu Luther e, takie słowa. fliegt. Nie mogę zapobiec temu, że jakiś ptak lata nad moją głową, ale Nest mogę zapobiec temu, by ten ptak nie zbudował sobie gniazda na mojej głowie. I w Jakuba mamy to pokazane, że Najpierw jest porządliwość, potem jest grzech, a na końcu przychodzi śmierć. I jeszcze jedna słowa do tego, że zachował dla siebie, co mamy w wierszu drugim. Słyszeliśmy już to miejsce równoległe do Achana w Jozułego 7. І там steht er nahm und napisane wozłego i wziął i e, tłumaczenie Septuagindy używa tego samego słowa również i в w tym wziął sobie część winy. Und außerdem kommt dieses Testament nur in Titus 2 vor. 2 Und da wird es übersetzt wir sehen, uh, Titus 2 vers 10 zu den Knechten nichts unterschlagend. Titus drugi rozdział 10 wiersz Nic, niczego sobie nie przywłaszczają jest to u nas Noch ein letzter Gedanke. Hier sagt ja mich. Wir sehen wiederum einen Wechsel vom Gesetz zur Gnade. Znovu tutaj mamy y, widoczną zmianę z, z Petrus sagt nicht, warum hast du das Gesetz übertreten. Piotr tutaj nie mówi, zakon, sondern den Heiligen Geist bedu але, mówi, opłamałeś Духа Świętego. Ми живемо, in dem так сказати, Heiligen часах Духа wir І żyjemy, można by tak powiedzieć, w czasach Ducha Świętego. And Petrus hatte anscheinend schon etwas mehr verstanden als viele Gläubige leider heute, die noch niż wielu wierzących dzisiejszych czasów którzy twierdzą że trzeba jeszcze przestrzegać zakon. wiemy in też że z dziejów apostolskich że oni jeszcze wiele z tego zakonu przestrzegali i byli bardzo gorliwi w tym, w tym przestrzeganiu ale der maßstab für den christen ist ale tym wzorcem dla chrześcijanina nie jest zakon i to jest coś bardzo ważnego dla naszego życia. W tej mocy Ducha Świętego możemy starać się być bardziej podobnymi do Pana Jezusa. że mieć godność Ducha Świętego. Ja no, ein Gedanke zu dem bezüglich des heiligen Geistes. apostoł Piotra mówi nie okłamywać mnie czy nas, braci apostłów. Ja wir uh, das bemerken, dass Petrus nicht sagt, dass um, er ihn belogen hat, ein Apostol oder die anderen Apostel, Zachwalesz, że okłamałeś Ducha Świętego. Fremdas er den oder dass du den heiligen Geist belogen hast a pokazanie też zależność w jakiej znajdował się Piotr. Es zeigt auch die Abhängigkeit, in welcher Petrus sich befand. Sein Schwärme, er znajduje się przed Bogiem i był pod działaniem Ducha Świętego. Einwenden wusste, tak to możnie określał, że pokłanował Ducha Świętego. Nawet mu są nie da się bardzo genau, so, dass er den Heiligen Geist empfangen hat. Myślę, że można widzieć w tym, jakby początek zamianu Ananiasza i Zafiry był dobry. Man kann darin sehen, dass der Anfang des, der Absicht von Ananias und Zafiras an sich ja gut war. Czyli, że Duch Święty sprawił w nich to, żeby oddali, czy sprzedali tą, to pole. Also man könnte sagen, dass der Heilige Geiste ihnen das, das erst einmal überhaupt bewirkt, dass sie ja etwas verkaufen wollten. Widzimy, jak Duch Święty w tym czasie właśnie działał, że Czytaliśmy w po poprzednich wierszach, że sprzedawali ziemię i przynosili pieniądze podstąp Apostoł. No wir sehen, dass eben der Heilige Geist in dieser Zeit damals wirkte, dass sie wirklich ähm die Ecker und das brachten. Oni też to zrobili. diese Ursprungsabsicht hatte Gott ihnen ihnen bewirkt, dass sie das auch so taten. Ale niestety właśnie przez to, że powzięli ten zamiar zachowania części pieniędzy dla siebie, albo leider geschah durch diese diese weiteren entschluss, dass sie einen teil davon für sich behalten wollten, da geriet auch duch święty został ograniczony. Das ist so als auch eben diese frucht des geistes, die ihnen in ihnen auch der geist bewirkt, dass sie dadurch eben begrenzt wurden. Więc z tego względu to działanie Ducha Świętego zostało jak gdyby ograniczone przez to opłamanie apostołów. Und des Wirken des Geistes wurde ihm dadurch begrenzt und und sozusagen dadurch auch To oklamanie właśnie polegało na tym zachowaniu dla siebie tej części pieniędzy, a nie oddanie całości tego, co Duch Święty w nich sprawił, aby tą rolę sprzedali. I to klubinło, że tylko jedną część pieniądze z pieniądze, a nie ten cały, który duch święty w duch święty w nich sprawił to pokazuje nam, że jesteśmy w obecności Bożej każdego dnia. Nie tylko auch dass wir in der Gegenwart des Heiligen Geistes jeden Tag sind. wtedy, kiedy się zgromadzamy, dann, ale my powinniśmy również wchodzić i być pełni ducha każdego dnia. I dać miejsce duchowi do działania w naszym życiu und dem Geist auch wirklich Raum in unserem Leben zum Wirken geben. Unsere Motiven, поступowania, unsere Motiven für unser Handeln, unsere Kroak, Decyzje, für unsere Schritte, aber auch bei unseren Entscheidungen. Die tägliche Bewusstheit, je, Und dass wir auch in, dieser, in diesem Bewusstsein leben sollten, dass wir uns alle Zeit vor Gott befinden. do kapitel wersetu i wielki strach ogarnął wszystkich którzy to słyszeli Nie wiem, ile osób się znajdowało w tym czasie było świadkami bezposłudniem tej sytuacji. Ale Piotr nie był sam z analiaszem Safirą. Aba, pięć usuwanych ananimowych, ananimia zrobionych za chwilę? Też ta rzecz, wydaje mi się, była tak podana innym, jak już słyszeliśmy, że, za, że daliśmy wszystko, a w rzeczywistości ukryli coś dla siebie. Jeszcze raz, jak ja. Że dali wszystko, powiedzieli. To się rozeszła ta informacja. So. Ähm um, also es wurde wohl diese Information ist an anderer eben weitergegeben worden, dass sie so tat, In Wirklichkeit Teil, uh, grzech, dot Sünde, die, uh, um, in Situation Pierwszy list тим aus dem 1. Timotheus etwas lesen. Kapitel Kapitel 5 20. 1. 5 20 czępostęć złudzeń. Każdy z nas przyszedł do wiary ze strachu. Wir müssen uns vor vor täuschungen sie müssen täuschungen loswerden, bo jeder von uns ist aus aus furcht oder jeder von uns hat sich aus furcht bekehrt. Nikt z nas nie przyszedł do wiary dlatego, że miłował Boga. Keiner von uns ist zu Gott im Glauben gekommen deshalb, weil er Gott liebte. I to jest początek drogi stania. Das пан хоче Beginn des Weges mit dem Herrn. Ostatecznie pan chce osiągnąć w nas coś daleko wyższego. Ostatecznie möchte der Herr in uns noch etwas viel höheres erreichen, з wir читаamy w pierwszym Jana doskonała möchte eine kurze lebenssituation ähm anführen. Es war einmal so, dass ein Bruder zu mir kam. Jedoch bardziej źle przetłumaczyliśmy określenie sytuacji, Ostatecznie lepsze to, niż zgrzeszyć. Ale Pan chce, byśmy nie ze strachu o swoje, powiem tak troszkę może, siedzenie o to, że będzie mnie polało. Nie ze strachu o to, że coś mnie Cieleś dotknie. Ähm wir sollen letztlich möchte der möchte der Herr, dass wir eben nicht aus Angst sich etwas lassen, nur weil wir dann sonst vielleicht ähm um, Schmerzen Chodzi o to, że sprawa musi być obnażona, skoro dotknęła wielu, musi być osądzona przed obliczem wszystkich. Sache, betraf, Musimy wiedzieć, że strach jest jednym z elementów edukacji. Wir müssen auch wissen, dass Furcht eins von vielen Elementen der Erziehung, Edukation, Belehrung ist. Und letztlich ist es so, dass uns die Furcht auch belehrt. Problemem to, Proszę. Proszę. tutaj problemem było to, że tak jak każdy z nas gdy grzeszy problem, so uns, er sündigt, chce wyglądać na świętszego niż w rzeczywistości jest коли ми лжемо людям, то тому, що хочемо виглядати на святих, ніж ми є. Коли люди лжуть, то тому, що ми святіші, ніж ми є. Коли хтось краде, то краде, тому, що хоче мати щось, на що не заробив. І тут доходимо до того, що було кв'язем уже. In seinem Testament. Und wir kommen hier zu etwas, was schon im Alten Testament ein Sauerteig war. Beim Jesus in jener Zeit, gdy wychodził na ziemię, nazwał to między innymi кваsem faryzeuszy. Jezus hat, als er auf lebte, als des Herodes. I co to dla Szareza uszy jest powiedzieć, że to jest obuda. On im Blick auf die den Sabbattag der Pharisäer wird klar gesagt, dass ist Hochheiliges. Tutaj Ananias i Safira planowali grzech przeciw ludziom. Je ähm um, kann man sagen, dass Safira eine Sünde planten den uh, Menschen gegenüber. Chcieli okłamać ludzi, A wiszer ihnen grzech przeciw Duchowi Świętemu. Um, aber es ist ihnen eine Sünde gegen den Heiligen Geist passiert. przeciw Prawo. Im Alten Testament war die Sünde gegen das Gesetz gerichtet. Bo Prawo było świadectwem wtedy. Denn das Gesetz war damals um, ja, ein Zeugnis. składa Duch Święty. Heute ist es der Heilige Geist, der das Zeugnis ablegt. I dziś, to jak to napisał, Bo każdy grzech jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Heute so wie auch Bruder König geschrieben hat Sünde gegen den Heiligen Geist. ciekawe jest to słowo tak za tyle ze słów interessant sind die Worte, die aus dem Mund der Safira herstammen. Eee człowiek zwykły nie mógł wiedzieć ona mówiąc tak za tyle Ein normaler Mensch konnte nicht wissen, als sie antwortete ja für so viel. Czy ona mówi tak, bo mąż oklamał, i ona myśli, że tak za tyle. Er konnte nicht erkennen, ob sie deshalb so spricht, weil ihr Mann sie belogen hat, und es eben nicht wusste, ja für so viel. Czy od początku udział w tym kłamstwie, i powiedziała tak za tyle, świadomie Oder ob sie es von Anfang an wusste, ja für so viel, indem sie bewusst log. Ekwidenty Piotr przekracza tu możliwości ludzkie i po prostu wie od Pana, że to jest Pan. so that Petrus um, normale, is weiß, that is mm -hmm. is. I zgodnie z tym objawieniem działa. And Informuje him. o śmierci. Trochę podobne do tego jest to, co spotkało Linasa. Es ist so ähnlich wie ähm um, etwas, was ähm um, Elimeus uh, getroffen oczywiście człowiekiem niebieżącym. El uh, 13 rozdziale dziejów. My lesen das im Kapitel 13 der Apostelgeschichte. Dann Apostol Paweł powiedział do niego: synu, wiara pełna wszelkiego podstępu i Auf diesen fest zehn Haupt, dass er zu ihm sprach von aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind to robi z der Information handelt oder wirklich von Bosheit bewusst gegen den Heiligen Geist. Apostel od Pana. Der Apostel Paulus hatte dies vom Herrn offenbart bekommen. Różnica w stosunku do dziś jest taka, że dziś Apostolów już żywych wśród siebie nie mamy. Und ein weiterer Unterschied ist, dass im Blick auf uns heute, dass wir heute äh, keine lebenden Apostel mehr in unserer Mitte haben. Ich służba jest już uh, niedostępna nam. jest uh, uh, so uh, w tym charakterze, uh, że są obecni jako ci, którzy nam po mogą powiedzieć prawo lub lewo. w tym charakterze, Mamy słowo Boże, mamy słowo w I tym mamy się tym pokierować przy tych osądach. Und äh Gottes Wort ist das, woran wir uns orientieren sollen bei unseren Urteilen. Äh wir tamy w liście Pawła późniejszym, żeby unikać fałszywych otejrze. Wir lesen in den späteren Briefen des Paulus, dass wir falsche beschuldigungen vermeiden sollen. Wir uns je się grzech czasem musimy nieco Wenn also eine Sünde auftritt, müssen wir schon auch mal länger warten, bis sie sich tatsächlich in ihrer Fülle offenbart. Wenn sie sich aber offenbart, müssen wir mit einer klaren Entschiedenheit gemäß des Wortes Gottes dagegen handeln. Багато було чули про цю боязнь чи страх Божого. Я думаю, що те, що ми маємо перед собою, не так трудно за цим постійно переслідувати. Бог, перед тим, що є, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув зло, звернув postąpił odpowiednio do świętości swojego domu. I to pozostawiło trwałe wrażenie na tych, którzy tam byli. Właści... Słyszeliśmy te słowa i są one jak najbardziej właściwe. Bóg jest światłem. Ale światło nie oznacza być zimnym, wyrachowanym odrażającym wręcz. Ale to światło jest tym światłem rozgrzewającym, czy ogrzewającym, które przyciąga. Widzimy to dobitnie w 14 wierszu. Mimo tego, że Ta świętość Boża została objawiona w Jego domu. Nie odrażało to wierząc ludzi, by przychodzić do Niego, by uwierzyć. Jeszcze krótka, krótkie porównanie do pierwszego grzechu w pierwszym stworzeniu. Бог сказав, welches Tages mit Aron ist, wirst du gewiss sterben. Buch powiedział: Dnia, którego z tego drzewa zjesz, umrzesz. Genau das ist eingeredet, In Augenblick wurde der Mensch sterblich. Słyszeliśmy, że grzech rodzi śmierć. To też było kłamstwo. Tak jak i tutaj. W kolejnym urywku w wierszach 12-16 mamy opisane działania apostołów w tamtych czasach und auch der geistliche Zustand der gläubigen in der Anfangszeit die również y, stan wierzących w tych czasach początkowych wirs beginnen damit dass durch die hände der apostel viele zeichen und wunder geschahen I myślę, że też musimy tutaj szczególnie myśleć o tych rękach. Es gibt sehr viele Stellen in der ich weiß ob Jest bardzo wiele miejsc w Słowie Bożym, gdzie przez działania, czyny, czy, czy przez ręce apostołów miały miejsce znaki i cuda. Również przez, miało to miejsce przez apostoła Pawła w późniejszych rozdziałach. To były te znaki i cuda, które potwierdzały, że Bóg ma jakby nową relację z człowiekiem. W tych właśnie pierwszych w pierwszych dniach chrześcijaństwa. List, pisarz listu do hebrajczyków określa to jako, że miało to miejsce już dawno w przyszłości. I ostatnie z tych cudów mamy opisane w dziejach apostolskich 28 rozdział де Павел zrzucał tego węża, który go ukąsił w, rękę. I jest tam też to od w 12. і 13. вірші Mamy opisane dwie grupy ludzi. W wierszu dwunastym mamy tych prawdziwych wierzących. W trzynasty wiersz mamy mowę o postronnych, to są ci niewierzący Żydzi. W wierszu dwunastym mamy tych prawdziwych wierzących. A w wierszu, 2 część 13 mamy mowę o ludzie. I mal, sind Juden. My, to powiedzmy, że okreśmy ich tak, że to są ci do, dostępni Żydzi, die die rühnen, którzy również poważali apostołów. I z nich właśnie przybywało coraz więcej tych mężczyzn i kobiet którzy się nawracali. eine Erfüllung in den Versen 16 von Johannes Vers 12. I dalej mamy właśnie wypełnienie w wierszach 15 i 16 Jana 12. Jana 14 12. Und er sagt, dass sie später die Jünger größere Gdy Pan mówi, że, we, że uczniowie będą czynili większe dzieła niż On, i w tych właśnie wierszach 15 i 16 jest to y, uwidocznione. Brat już nas prowadził dalej w te kolejne wiersze zu kurat haben schon weiterhin die folgenden Verse eingeführt. Na Thomas, haben wir 7 te три години, які upłynęły, on spał diese 3 Stunden in Vers 7, die da vorbeigegangen sind. <s> Nie chodzi mi tutaj o tą praktyczną rzecz, że e, pewne rzeczy musiały być wykonane z końca wiersza 6, czyli e, owinięcie go ow wyniesienie, pogrzebanie, to wszystko trwało. Also, mir geht's jetzt nicht um die praktischen Gedanken, die aus 6 entspringen, wo es klar war, dass sie ihn einhüllen mussten, hinauskragen und begraben mussten. Ale duchowe znaczenie tych trzech godzin. Diese Ja, dies die geistliche Bedeutung davon. Denn wenn wir dieses ehepaar als eine einheit oder ganzheit betrachten als mann und frau. dann sorguße dieses gericht nämlich ähm, bei Ananias an. Ist Ist drei Stunden später an Safira im Prinzip zu Ende gegangen. Czy to eine geistige Bedeutung. що відріitto, щоб тІ��겠습니다, як маю,sinо таку Pon mniej на find jest, відповідьох на нас ще питан. Найп Teraz, як і взагалі俺 daar чеклик, проєктуємово ранію mythology. На тебе, як я його виразюєлю, діюйся так, що Бог даんで salariesю та сала, Trzy, jeszcze pewien czas, aby mogła jeszcze się zastanowić nad swoją winą i, i, i, i ją wyznać. I ona ten sygnał, tą możliwość tego nie wykorzystała. Trzy, godz Trzy godziny by wystarczyły, aby złożyć to wyznanie. ein ganz praktisches wort so mir, wam, przeży, jak, jak ja, schule fand einen zettel vor ich bin beim einkaufen Przyszedłem z domu, do domu ze szkoły i znalazłem kartę, na której było napisane, jestem na zakupach. I moja mama nie wracała i nie wracała. Wtedy bardzo często pojawiały się w moim sercu takie myśli, czy Pan Jezus może już przyszedł? Ich wusste, dass meine Eltern gläubige waren. Wie sagen, moje rodzice byli wierzącymi. Und immer wenn solche Momente waren, wo ich eigentlich dachte, jetzt müssten sie da sein, aber sie waren nicht da. takie momenty w że właściwie powinni już się się nie zjawiali. Dann diese mir się і з mit manchen Gläubigen gesprochen, die sagten mir auch so was habe ich auch gehabt. Mit jetnym в такому tym rozmawiałem, którzy mi też powiedzieli, że też coś takiego do doświadczyli. I z tej przyczyny möchte ich diese Stelle Bist du schon zu dem Herrn Jesus з mit deiner Як часто такі już мають ще місце, тому, що winem? Wir oft muss dieses Ereignis noch eintreten, praktisch dass der saphira eine gewisse zeit gegeben wurde hier stras socjo tego że za saphirze zostało został dany czas aby poprowadzała im zend schreiben <gül> dałem jej czas, aby pokudowała, ale ona nie chciała. Czy są być może tutaj wierzący, którzy, którzy mają w swoim życiu coś, co przed Bogiem jest nieuporządkowane, którzy dokładnie wiedzą, ja właściwie to muszę uporządkować albo wyznać, aber die das weiter unter den teppich halten alle dusze dalej tą rzecz trzymają pod dywanem w ukryciu gott gibt eine gewisse zeit boge steier der wünscht diese dinge zu ordnen aby, äh, <coughs> aber die ist begrenzt deckt gott auf White house als wenn ihr es A to jest o wiele gorsze, niż gdybyśmy my odkryli tą rzecz. Satya so, ja miała 3 godziny na to, żeby się upamiętać und Zaphira hatte 3 Stunden um um Booste zu tun, die nie schlabe seines męża und nicht den Fußstapf von ihres Mannes nachzufolgen. Aber dort wirn na krzyżu und dem räuber am kreuz, buk 6 godzin, haten Gott 6 Stunden Zeit gegeben. Wie euch sie upowiadom und er ist uh, zu Booste gekommen. A ile będziesz jeszcze czekał czasu, aby się upamiętać? Und du, wie viel Zeit möchtest Du noch verstreichen lassen, um Busse zu tun? 3 godziny 3 godziny? 30, lat. 30 60 lat 60 Jahre zanim przejdziemy do następnego odcinka noch etwas sagen über einen in vers 11. chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat wyrażenia z jedenastego wiersza die große mówiliśmy szeroko na temat tego strachu wir haben noch über den ausdruck, die ganze ale nie powiedzieliśmy jeszcze nic na temat tego wyrażenia cały zbór das würde ich gerne tun. I chciałbym to właśnie uczynić. My wiele mówimy o zgromadzeniu. Mówimy o tych pierwszych czasach zgromadzenia w dziejach apostolskich. Ale o ile się nie mylę, to, do, to tutaj właśnie w tym wierszu mamy dopiero po raz pierwszy to wyrażenie cały zbór. І це є gelegenheit dazu ein paar kurze gedanken zu sagen I to jest ta okazja by kilka krótkich myśli powiedzieć dasworsammlung oder eklesia bedeutet die herausgerufen to jest to słowo nie jest w dziejach apostolskich użyte na trzy okoliczności. Po pierwsze, w związku z, z całym zgromadzeniem Izraela. Dzieje apostolskie 7, 38. Dzieje apostolskie 7, 38. Das ist die Rede von der Versammlung in der Wüste. Tu jest mowa o zgromadzeniu na pustyni. But mind ist Israel. A tu jest mowa właśnie o Izraelu. Dann wird das Wort zweiten in Dzieje apostolskie 19, vers 32, 32. Tutaj mamy napisane, bo zebranie, czy zgromadzenie odbywało się w nieładzie. І це bestand складалося з Menschen людей в Ефезі. І по składało się z niewierzących ludzi w Efezji. Und dann wird drittens das Wort natürlich sehr häufig gebraucht, um die Versammlung Gottes zu beschreiben. Ich sage das nur, damit wir aufpassen beim Lesen der Apostelgeschichte und die Begriffe unterscheiden. Co tutaj y, mówi nam to określenie? Cały zbór, zgromadzenie. My dzisiaj rozróżniamy trzy rzeczy, gdy mówimy o zgromadzeniu. Po pierwsze, zgromadzenie według postanowienia Bożego, które obejmuje wszystkich wierzących. Zweitens die weltweite Versammlung, die alle lebenden Gläubigen umfasst, wszystkich wierzących czasowo łaski, po drugie, wszystkie określenie wszystkich żyjących teraz wierzących. Und po trzecie miejscowe zgromadzenie коли тут hier heißt die ganze Versammlung, dann können wir das auf alle drei Aspekte anwenden. Wenn det jest napisane cały zbor, to możemy to odnieść na wszystkie ще tych trzech aspektów kleine Ausnahme Ananias і Safira Це wyjątk Ananias було Safira cała zgromadzenie była auch i cała zgromadzenie żyjących głowiących na ziemi to całe zgromadzenie było wtedy również całym zgromadzeniem віżących, żyjących, wtedy ziemi. in I było to tym miejscowym w Es gibt die ganze Versammlung nach Gottes Ratschluss. Yes, całe zgromadzenie według postanowienia Bożego. Allein die Gnadenzeit,⁶6 sie wierzący z czasów w łaski. Es gibt die ganze Versammlung aller lebenden Gläubigen auf der Erde. Yes, es gibt einzelne örtliche Versammlungen i są miejscowe zgromadzenia. I również jest tak, że to jedno miejscowe zgromadzenie, do niego zaliczają się wszyscy wierzący w danej miejscowości, że po prostu tam schodzą wszyscy, którzy są wierzący w tej miejscowości, akurat tu się zgromadzają. Może tak być, może być taki przypadek. Właśnie w wyjątkowych sytuacjach tak może się, może tak być? Ale w naszych zachodnich chrześcijańskich krajach raczej niemożliwe, żeby tak miało to miejsce. Ale jest ciągle zgromadzenie, całe zgromadzenie Boże według myśli Bożej. І ця gilt auch immer noch folgende Wahrheit: Da в Prinzip der є ciągle jest obowiązująca, Божого на an einem Es mögen nur 2 oder 3 sein, die an einem Ort zum Namen des Herrn Jesus zusammenkommen. Möge es nur 2 oder 3, którzy zgromadzają się do imienia Pańskiego, z Isys, immer noch eine Darstellung der ganzen Versammlung nach Gottes Gedanken. Oni ciągle są przedstawicielem czy obrazem Bożego zgromadzenia, całego Bożego zgromadzenia. Das errundet uns in eine Zeit großer Schwachheit, da auch viele kleine Versammlungen geht. Ta, to nas pokrzepia właśnie w tych czasach, że takie małe zgromadzenia też są. Ale jednocześnie to też nakłada na nas odpowiedzialność. Bo jeśli takie miejscowe zgromadzenie działa w imieniu Bożym, to ono działa w zastępstwie jak gdyby całego zgromadzenia na całym świecie jest to obowiązujące. To są tylko takie krótkie myśli związane z tym wyrażeniem cały zbór z 11 wiersza. Nie chcieliby tutaj teraz budować z tego jakiejś, jakiejś wielkiej nauki. Але якщо до цього місця ще von denen wir einige gerade angedeutet haben, dazu nehmen, bekommen wir ein gesamtes Bild. Alle jesi do tego miejsca jeszcze weźmiemy te inne mie miejsca, które przykład posuwajmy się w rozważaniu dalej On zabura Kanaeza dort sein das Beispiel geben in dem wir er nach Betrachtung fortgefahren ist Wir möchten dieses gute Beispiel nachfolgen uh, już to wydarzenie z Ananiasem i Safirą uh, Wir Ja uh, chciałbym przywołać jeszcze jedną myśl Ja möchte einen Gedanken noch in Erinnerung rufen e naszym rzeczywiście polegał grzech Ananiasza i Safiry. Um, oder, oder, Ananias um, oder Ernst August hat vor der Pause schon uh, gesagt. Und er hat ihr so doch üschlega. Oder seine Formulierung benutzt. Du brauchst da halb -wahrheit. Jaka jest właściwie definicja półprawdy i co to oznacza? Ist die was sie? Bo Ananiasz i Zafira zasadniczo przynieśli pieniądze, które uzyskali ze sprzedaży swojej posiadłości. Ale jak czytamy, część zatrzymali dla siebie. Aber wir lesen, Sie haben einen Teil für sich behalten. Hatten Sie ein solches Recht? Wir haben festgestellt, dass Sie es hatten. Wie kann man nun ähm, es wagen, so eine, Wa eine Formulierung zu sagen, dass Sie eine Halbwahrheit gesagt haben? Наш umiłowany брат Макс Billettner przed laty zagłębiał Buda Max hat vor vielen Jahren in einem ze swoich сказав і in чим є півправда на i певного прикладу. jest półprawda na podstawie pewnego auf der grundlage eines beispiels Ein guter Mensch hat sich seinem Freund anvertraut. Jetzt er rozgrywał kilka partii szachów. Dass er gestern einige ähm, Partien Schach gespielt hat. Mówi ons er dann sagte, er habe dreimal gewonnen. Wie Sein Freund sagte dann zu ihm, du hast dreimal gewonnen tynowencje ten człowiek zreflektował się trochę in diesem augblick hat sich dieser mensch um, ja etwas selbstreflektiert über sich nachgedacht wiedział, że rozegrał 10 partii ten er wusste dass er tym, przegrał i pięć remisów Ich definiere ausführlich bewokowieńci diese definition und dieses beispiel ist mir sehr im gedächtnis hängen geblieben. Kier demowa jest au nämlich eine halb äh, vorstellt. Das möchte noch etwas aus dem epheserbrief dazu lesen. Efezjan rozdział, piąty Efeza 4 rozdział 25 w Efezie 4:25 Przetow odrzuciliwszy kłamstwo mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim Dost habt abgelegt habt redet die wahrheit jeder mit seinem nächsten Ich möchte gerne eine, einige haben, 12 bis 12 do 14 pokazać. Ja z Klammersatz і в цьому versammlung gesagt in є właśnie zdaniu które jest nawiasne są te cechy przedstawione були erstes разом. waren alle einmütig zusammen po pierwsze wszyscy byli e, jednomyślnie razem terazเห็น wir wieder wie sie diese і робили це в die art Це weise можна to w на jednomyślny einmütig kann man auch einem in einem akkord do jednomyślnie można też nie tylko jeden ton, ale tych kilka dźwięków nadaje dobrze czy pięknie brzmiący akord. I tak samo ci die tutaj, którzy byli różni mieli różne zadania. byli apostołowie, aber waren noch die jüngeren Begu, ale również czytaliśmy o tych młodzieńcach, którzy pogrzewali te zbłoki, więc różne zadania. Aber in einem akord, in harmonii, ale oni wszyscy, jako ten jeden akord, jako ta pełna harmonia, wszyscy razem. Kommt in der vor, I to słowo jest często y, wymieniane w dziełach apostolskich. od einmal in the Briechen i raz jest wymienione w listach. I chciałbym to miejsce właśnie teraz przeczytać. Rzymian 15, 5 i 6. i wiersz. Rzymian 15, 5, 6. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli Jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana, naszego Jezusa Chrystusa. W tym obszniegu widzimy gezeigt, że w tej starke tutaj widzimy rybku, że ich zgromadzeniu są y, te mocne strony, jak i te słabsze. Aber sind, ale wszyscy powinni być tak samo usposobieni, jednomyślni dann können sie einmütig спільно, einem mund gott preisen doch tedy właśnie będą mogli jednomyślnie wspólnie boga sławić das nächste merkmal der jungen versammlung in To nam pokazuje, że w tym momencie tutaj jesteśmy w tym czasie przejściowym. Oni w tym czasie byli na właściwym miejscu, aby składać świadectwo dla Pana Jezusa. To właśnie tam czynili. Tam głosili. I to było bardzo dobre miejsce do tego. Хлеба там не ламали. Хлеб ламали in домах. Вони gebrochen. Krew Orali po domach. Zbosten und erfangte das hört nicht dorthin in den Tempel. Oni to wiedzieli i zrozumieli, że to nie ma miejsca w tej świątyni. Nie powinno być miejsca w tej але Бог їх sie Але в Bug ihn вони були на waren sie щоб ihre Zeit am richtigen Platz, um miejscu, 13, 13. 13 Tutaj mamy to odłączenie zgodne z myślami Bożymi. Але тут не nicht die Seite der Verantwortung der Gläubigen gezeigt. Ale tutaj nie jest pokazana strona odpowiedzialności wierzących. Alle wird die Seite des Schutzes Gottes gezeigt. І це було свого gewisser був Die Doppelo seines Rodzaju, bloß denn taki płaszcz ochronny. Wir finden das an verschiedenen Stellen. Die Dor, die gidziemy 35. Коли він nich ist, jeden von nich ist Jakob in pierwszej Mose 35 to wtedy na te ludy okoliczne wpadł strach Boży. I oni nie nie ścigali go. I tutaj też mamy tą, ten parasol ochronny Boży. Ale nie zapominajmy, że w związku z tym odłączeniem też jest odpowiedzialność. I tutaj chcielibyśmy do Jezusa. I wtedy chcemy uciekać do Pana Jezusa. Von den Bösen, sein. I być odłączonym od złego. Ein punkt ist, Kolejnym punktem Sie jest, ein gutes Zeugnis, mieli dobre świadectwo na zewnątrz. Ten lud miał ich w wielkim poważaniu. Jak to było w anfangsze? Jakże pięknie to było w tych czasach początkowych. Ale postawmy sobie pytanie. Czy, mamy, czy my dajemy dobre świadectwo, czy mamy dobre, dobrą opinię osobiście, jak i społecznie, wspólnie razem? Ein weiteres merkmal. Gott fügt in seiner Gnade hinzu. I kolejna cecha, Bóg w swojej łasce dodawał. Był wzrost. I wachstum Tutaj ten wzrost liczebny. Und auch I również wzrost duchowy. Wachstum, das Gott. I ten wzrost darował Bóg. Nikt nie jest w stanie przydać ludzi, czy przeprowadzić. Oni mogli być świadectwem, ale to przydawanie to działało się na podstawie Bożej działalności. Ale możemy być pewni, jeśli u nas będą zgodne te warunki będą właściwe warunki ku temu geben, geben, Jeśli my wiernie idziemy drogą posłuszeństwa to wir bóg do tego się przyzna I wtedy on również daruje błogosławieństwo i wzrost W tym tem diesem aktuellem kapitel einen wichtigen punkt i tu możemy się tego nauczyć możemy się nauczyć w tym rozdziale takiego ważnego punktu gdzie nie ma pokoju nie ma też wzrostu tutaj był ten pokój tu była ta jednomyślność tu była ta wierność wobec Pana i Pan daruje wzrost i ostatni punkt Oni byli włączeni do, do, do Pana i dwie myśli, jakże to było ku chwale i uwielbieniu wysławieniu Pana ten który przecież nie tak dawno temu sam na krzyżu dokonał tego dzieła, że nie wiem von der Mühe seiner Seele. Von tutaj ma ten owoc z pracy duszy swojej. No wie geschah, das den Herrn działo, dem, sie auch zu dem Leib des Herrn hinzugefügt w ten sposób, że oni również należeli do zgromadzenia, do ciała Chrystusowego On jest głową w niebie Ten zmartwychwstały i uwielbiony a tutaj na tej ziemi wzrasta Jego zgromadzenie i tutaj są właśnie tacy dołączani але тут теж ще не so, die Belehrung über diesen Leib haben wir hier noch nicht. Alle tut в też jeszcze nie mamy tej nauki o tym ciele. Tatsache, Ale що тут є така Fakt, sehen wir sehen Aber wir wollen das auch nicht wegschieben und sagen alles Anfangszeit. Alle nicht ziehen wir tego odsuwać pod siebie und mówić, a to było w czasach początkowych. Er hat sich nicht verändert. Und er will auch heute noch wirken, wollen doch auf Weg der Treue versuchen ale chciejmy starać się, próbować tą iść tą drogą wierności i ciągle urzeczywistniać tak. to, co pierwsi chrześcijanie tutaj urzeczywistniali. I tak w 15 wierszu mamy kontynuację tego, co się zaczęło w wierszu I tak w 15 wierszu mamy kontynuację tego, co się zaczęło w wierszu 12. I tu widzimy te wielkie działania Boże te dzieła Boże w Zakończymy rozważanie. I ściszimy I Teraz robimy przeprowadzimy tą kolektę. I w tym fun jest kolektę już, w międzyczasie możemy też zaśpiewać kilka pieśni. W międzyczasie możemy einige Lieder Ich schiffre in Jeschon geistliche Lieder 179. Welche für dich denn? 179. Pieśń 249 249 37 o oh, oh. Хтось зараз J-Shoot, Geistliche 140.